Jest sobota, 12 listopada 2016 roku. Słuchacie właśnie 107 nawiązanego podcastu, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. <grymne> Witam się z Wami i zapraszam Was na kolejny podcast, co jest o tyle nienaturalne, że jak część z Was wie, dwa dni temu potrącił mnie samochód. I to w znaczeniu nie stuknął lekko, tylko potrącił, a ja upadając wybiłem, się, wybiłem, rozbiłem głową szybę, ale na całe szczęście po pierwsze w ogóle przeżyłem, a po drugie okazało się, że wyszedłem z tego zajścia praktycznie bez szwanku. No okej, okay, no trochę boli mnie lewa połowa ciała, ta, którą uderzyłem, ale no w takich okolicznościach to, to, to nie jest powód do narzekań i w związku z tym też nie biorę jakiegoś urlopu od dotychczasowego życia, tylko żyję dalej. Dzisiaj już rano byłem w pracy, teraz nagrywam podcast, zaraz go będę montował i w sumie żyję, jak gdyby nic się nie wydarzyło, poza tym, że jestem bardziej ostrożny na ulicach, czy przechodząc pod jakimś rusztowaniem, czy w ogóle w każdej sytuacji, gdzie istnieje teoretyczne niebezpieczeństwo i wam też polecam troszkę bardziej uważać na mieście, zwłaszcza, chociaż w sumie nie tylko na mieście, bo gdzieś na terenach niezurbanizowanych poza miastem też w sumie samochód może w nas trafić, a nie znacie dnia ani godziny, więc jeżeli słuchacie podcastów na mieście, gdzieś w drodze, gdzieś gdzie koncentracja może się przydać, to nie wiem, słuchajcie ich tylko na jedno ucho, czy trochę ciszej, czy gdy przechodzicie gdzieś w niebezpiecznym miejscu, to po prostu zróbcie pauzę, bo jednak ej, cóż, no te kilka sekund, ta odrobina uwagi więcej, może wam uratować życie. I chociaż brzmi to absurdalnie, to sorry, przeżyłem to, tak? I, I nie polecam nikomu takich doświadczeń. Ale już nie będę dłużej przynudzał. Kto chce posłuchać więcej, to sobie puści konglomerat na temat wypadku. A ja lecę z dzisiejszym tematem, a będą nim filmy krótkometrażowe ze studia FUDIO. Tak. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o filmach krótkometrażowych i ogólnie przygotować e, serię cykl podcastów na ten temat, dlatego że e, no, z jakiegoś dziwnego powodu nie pojawiły się jeszcze do tej pory takowe produkcje na Nekropolitanie, a myślę, że to też dość istotny element istnienia konwencji grozy w popkulturze. Filmy Krótkometrażowe to jest specyficzne medium, bo trudno jest przedstawić jakąś bogatą historię w 2, 3, 5, 10, 15 minut. Ja tutaj mam na myśli nie produkcje niepełnometrażowe czy średniometrażowe, tylko naprawdę rzeczy krótkie, shorty. Tak jak mówię, trudno jest w takim szorcie przedstawić jakąś rozbudowaną, ciekawą historię, ale z drugiej strony na potrzeby konwencji horroru, czy też pewnie też dramatu, melodramatu, sprawdza się taka forma, myślę, całkiem nieźle. Bo o co chodzi w horrorze? Chodzi o ten efekt grozy, o wywołanie konkretnych emocji u odbiorcy, lęku, strachu, obrzydzenia i przez te kilka minut można to bez większego problemu okazuje się zrobić, i tak jak mam wrażenie, że taka sekwencja z filmu akcji, która trwa 5-10 minut, niekoniecznie zapadnie widzowi w pamięć. Ja widziałem kilka takich filmów, szczerze mówiąc, niczego z nich nie pamiętam. Tak już kilka horiorków krótkometrażowych, które w swoim życiu widziałem, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, zapadło mi w pamięć i to często na długie lata, bo myślę, że w sumie sprawny twórca łatwo przez te kilka minut uderzy Widza, wzbudzi w nim konkretne emocje, i w ten sposób też jakoś zapisze się w jego pamięci. I dzisiaj w pierwszym odcinku z tego cyklu chciałbym omówić dla was kilkanaście chyba, produkcji ze Studia Fudio. Właśnie to nie jest studio, w sumie można by nie wiem, nazwać tych ludzi konglomeratem. Może chociaż nie, kolektyw. O kolektyw to będzie dobre słowo, tak, Fudio chyba tak to się czyta, F-E-W-D-I-O to jest kolektyw twórców filmowych, którzy wyspecjalizowali się w tworzeniu shortów w konwencji grozy. Takie dwa główne nazwiska związane z tym kolektywem to Drew Daywalt i David Schneider. W kolektywie jest ogólnie tutaj całkiem sporo osób, ale to Drew Daywalt i David Schneider chyba tak najbardziej się wyróżniają, są najbardziej aktywni. Panowie razem, pomimo tych swoich przygód z horrorem, napisali i wyreżyserowali komedię Kompletny Świr z 2002 roku, przy czym ja jej nie oglądałem i teoretycznie w sumie mógłbym nawet ma dobre oceny, bo na Filmweb to jest 6,6 ,6 na 10 a na IMDb 6,4, no to już całkiem ładne oceny i opinie też czytałem pozytywne, ale jakoś nie miałem parcia w ostatnim czasie nie wiem, jest dużo rzeczy do nadrobienia, więc chyba jednak to wyprę z pamięci a Drew Daywald także zdecydował się nakręcić horror dla stacji Syfy i nakręcił w 2012 roku, nosił tytuł Red Clover, tytuł alternatywny Leprechaun's Revenge I niestety film nie został przyjęty zbyt pozytywnie, ocena na IMDb 4.3, na filmwebie 3.0 I opinie tym razem naprawdę nieszczególnie przychylne, dlatego też po to nie sięgnąłem Zwłaszcza, że te rzeczy krótkie, które wyszły spod ręki Day Walta, są moim zdaniem całkiem niezłe, więc po co sobie psuć opinię tak, mamy tę grupę ludzi, nie wiem, czy oni się znali wcześniej, czy poznali się dopiero pracując wspólnie, którzy lubią konwencję horroru, od początku idą w tym kierunku. Hasłem takim reklamowym mottem, FUDIO jest We Create Nightmares. No to wiecie, no kreujemy, tworzymy koszmary, no to to już mówi samo za siebie. Teoretycznie to są ludzie, którzy dopiero zaczynają Tworzyć film, którzy nie mają większego doświadczenia. Często aktorami są też osoby mniej lub bardziej przypadkowe, może znajomi jacyś, może ludzie z jakiegoś lokalnego castingu. Wiele nazwisk związanych z Fudio nie wypłynęło nigdzie z biegiem czasu. Tak jak mówię, na nakręcił ten jeden horror i chyba na tym się skończyło. Schneider tam troszkę grzebał przy różnych rzeczach związanych z komedią, ale no, to mnie nie interesuje, więc nie wczytywałem się jakoś mocno? z innych osób, tak jak przeglądałem ich w bazie IMDb, to też no, wiele z nich się nie wybiło. Jedynie Randy Link, przynajmniej z tych osób, które dotychczas sprawdziłem, no, zrobił karierę, przy czym on współtworzy teraz w ramach jakiejś tam spółki efekty wizualne, efekty specjalne w filmach i to w dużych produkcjach, bo między innymi w Hobbitie, w trzecim Ironmanie, trzecim Spider Manie, więc jednemu się udało. I teraz przechodząc już do tych shortów od Fudio, są to filmiki oczywiście bardzo krótkie, od, trwające od 2 do, nie wiem, 12-13 minut, może tam któryś był trochę dłuższy, ale chyba nie, przynajmniej nie w tej pierwszej partii. Filmiki bardzo zróżnicowane pod skątem treści tematyki i nastroju. Mam tutaj zarówno rzeczy typowo niepokojące, nieprzyjemne, horrorowe, brudne, ale mamy też elementy, filmiki bardziej komediowe, luźne. Mamy historie nadprzyrodzone, mamy opowieści o psychopatach seryjnych mordercach. To są filmy tworzone przez osoby dopiero zaczynające swoją karierę, jeżeli tak to można ująć i też tworzone ładnych parę lat temu w dużej mierze, często nie są pozbawione drobnych błędów technicznych i gdy ogląda się je po raz dziesiąty, to widać różne niedociągnięcia, ale to nadal kawał dobrej krótkometrażowej grozy. Widać, że twórcy czują tę konwencję i tak jak przy porze mroku Widzimy, że właśnie reżyser, scenarzysta, cała ekipa totalnie nie czują tego, co kręcą. Tak w ogóle nie wiedzą, co robią i pracują na zasadzie a ma być mrocznie, no to zróbmy wszystko, żeby było brudne, jakby, nie wiem, Cthulhu się na to wyżegał. No mają być niepokojące dźwięki, no to walimy je wszędzie, co dwie minuty w ogóle w przypadkowych miejscach. Tak? Mają być nieprzyjemni ludzie, no to niech wszyscy wyglądają, jakby przeszli, nie wiem, ciężką ospę czy teraz przechodzili dżumę, no i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj tego nie ma. Tutaj nie ma takiego jakiegoś nieświadomego kampu, czy coś takiego, wręcz przeciwnie. Naprawdę fajnie te filmiki wpływają na emocje widza, potrafią czy to rozbawić, czy troszkę przestraszyć. A jeżeli stosują hamskiego, jumpscaresa, to też robią to całkiem świadomie. I naprawdę ja te... Produkcje, o których dzisiaj będę mówił, w ogromnej większości poznałem już, ja wiem, 6, 7, 8 lat temu i wtedy zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Autentycznie mnie niektóre z nich przeraziły. Poznałem je w dużej mierze dzięki Bad Wolfowi, bo on miał wtedy fazę na krótkometrażówki i przesyłał mi linki, czy też pobierał je na dyski, potem albo mi je pokazywał, się spotykaliśmy, albo mi pożyczał, ja sobie zgrywałem, oglądałem jakoś tam samodzielnie. I teraz czas przejąć odpowiedzialność, ponieść ten kaganek horrorowej oświaty i zareklamować te filmiki wam, drodzy słuchacze. Pewnie większość z was, jeżeli kiedykolwiek wpisywaliście na YouTubie horror, short movie, czy coś takiego, trafiła na te produkcje, ale może znajdzie się ktoś, kto ich nie kojarzy, albo ktoś, kto widział tylko niektóre, albo ktoś, kto dawno ich nie widział. Myślę, że fajnie jest je sobie odświeżyć też, nawet jeżeli je znacie. Ja się bawiłem całkiem nieźle na większości z nich. Tak jak mówię, polecam wejść w linki pod podcastem. Tam są odnośniki do wszystkich wideo, o których dzisiaj będę mówił. I wiecie, to są rzeczy w dużej mierze krótkie. Ja o każdym filmiku, każdym z 15 filmików, które dzisiaj chciałbym jakoś tam zrecenzować, powiem 2 trzy zdania, bez spoilerów raczej po prostu podam jakieś moje opinie i teraz od was zależy co wy z tym zrobicie. Możecie teraz wyłączyć ten podcast, po prostu sobie obejrzeć te wideo, możecie najpierw obejrzeć dany filmik, potem mnie posłuchać przez tę minutę, dwie na ten konkretny temat. Możecie najpierw nie posłuchać, potem włączyć sobie filmik. A możecie stwierdzić, że nie wiem, nie macie czasu czy ochoty na te filmiki i po prostu wysłuchać podcastu do końca. To już od was zależy. I ja po prostu przejdę do pierwszego wideo. Wideo, które ma już swoje lata, bo ukazało się 19 marca 2008 roku. The Easter Bunny is eating my candy. <laughs> Mamy Wielkanoc, noc Coś niepokoi małą dziewczynkę. To są cudowne dwie minuty. Uwielbiam to wideo. Tak jak większość filmów od Feudio, mamy tutaj Widza wrzuconego w banalną, codzienną sytuację, sytuację z życia codziennego i nagle pojawia się jakiś duży plot twist, mamy jakiś porządny zwrot akcji, związany oczywiście z horrorem. Tutaj ten filmik, to pierwsze wideo na kanale Fudio, jest doskonałym tego przykładem. Śmieszne, straszne, krótkie, fajna sprawa. Drugi film to Creep. Kobieta wraca sama nosą do domu. Prowadzi samochód, rozmawia przez telefon, nagle dzieją się rzeczy. Podobne sceny do tego całego filmiku pojawiają się w produkcjach pełnometrażowych dość często swoją drogą, więc może dzisiaj to już tak nie działa. W momencie, gdy pierwszy raz trafiłem na to wideo, to jakoś nie przewidziałem tego, czym to się skończy. Znaczy, no tutaj ten filmik też ma, nie wiem, 2-3 minuty, więc. Nie ma też czasu na jakieś większe przemyślenia. Wtedy zrobiło to na mnie spore wrażenie. Teraz znając twist dostrzegam drobną niedoróbkę w finale, ale i tak lubię także i to wideo. Trzecia produkcja Bad Fellows. Kobieta budzi się w środku nocy, budzi ją telefon, myśli, że śpi w łóżku z mężem, odbiera telefon i słyszy głos męża. To jest jedna scena, tak naprawdę i jeden jej fragment stał się bardzo popularnym horrorowym gifem. Znowu mamy tutaj prosty, ale jakby nie patrzeć działający koncept, banalna sytuacja zwrot akcji Jumpscare działa po latach troszkę słabiej, ale i tak fajna rzecz. Kolejne wideo viral. Dwóch znajomych rozmawia o pewnym zdjęciu. Dzieją się rzeczy, resztę możecie sobie wywnioskować z tytułu. Jest to bardzo nieprzyjemna rzecz. Akurat tego filmiku chyba nie widziałem kiedyś, teraz po raz pierwszy go oglądałem. Technicznie ciutkę odstaje. To, to wszystkie produkcje są w niskiej rozdzielczości dostępne i dziś tutaj, gdy mamy zbliżenia na to zdjęcie, to główne zdjęcie, to film wali po oczach ciężką pikselozą, ale jeżeli chodzi o kompozycję i przedstawienie fabuły, no to to wideo niszczy system. Naprawdę... Nie pamiętam, bym widział to wcześniej. Jest bardzo niepokojące, bardzo nieprzyjemne. Są takie dwie i pół minuty, które niszczą psychę. Polecam. Kolejny filmik The Laundromat. Trafiamy tutaj do publicznej pralni wraz z brodatym mężczyzną w długim, ciemnym płaszczu i młodą kobietą. Mamy tylko dwie osoby i obserwujemy ich wzajemne reakcje, na siebie nawzajem. Doskonała gra z oczekiwaniami widza. Filmik wie jak, właśnie filmik, twórcy wiedzą, jakie konkretne schematy myślowe wywołują pewne ujęcia, wywołuje ubiór bohaterów, wywołują spojrzenia, pewne drobne gesty. I, I ten filmik bardzo fajnie pokazuje, jak jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych klisz fabularnych, jak bardzo myślimy schematami. Też kolejna świetna rzecz. Kolejna produkcja Anniversary. Towarzyszymy pewnej młodej kobiecie w obchodach pewnej rocznicy. To jest ciut dłuższe wideo w przeciwieństwie do tych poprzednich. Ma trwa 6 minut. Jest trochę niedorobek techniczny, ale ogląda się przyjemnie. Tym razem bez szału, ale nadal ok. Kolejny filmik Door 17. Młody mężczyzna odwiedza klub ze striptizem. Przy mnie jakiś taki ekskluzywny klub z wielkiego miasta, a tak właściwie obleśną spelunę, gdzie w małych, naprawdę obleśnych, to jest słowo klucz, pokojach obserwuje się z brudnej szyby striptiz. Mężczyzna nie wyobraża sobie nawet tego, jakie show będzie mu dane zobaczyć. I to jest poryty film. Naprawdę sam koncept jest no, straszny. Niesamowity. Klimat tutaj mamy, klimat takiego taniego, no obleśnego klubu GoGo, -Go. Brudnego, taniego, nieprzyjemnego. Do tego mamy dwa zwroty akcji. Pierwszy jest po prostu nieprzyjemny, a drugi jest już naprawdę porąbany. Dosyć mocna rzecz, chyba troszkę za długa, ale robi całkiem niezłe wrażenie. Film następny to Bridge. System alarmowy sygnalizuje samotnie mieszkającemu mężczyźnie, że ktoś wtargnął do jego domu. Nie jest to jednak home invasion, na przynajmniej no nie do końca. Filmik jest też krótki, przez jakieś 5 minut jest tutaj budowana ta atmosfera niepokoju, jakiegoś zagrożenia. Mamy piękną muzykę, bardzo ładne zdjęcia. Jeden kamerzysta tutaj odpowiadał za kręcenie za zdjęcia i jak już się ogląda ten film, znając fabułę to się zwraca uwagę na to, jak on właśnie się stara fajnie to wszystko nakręcić. Czasami no nie jest to szczególnie proste, ale facet czy też kobieta, nie wiem, daje radę i po tych pięciu minutach budowania klimatu dostajemy chamskiego, takiego naprawdę bezczelnego jumpscaresa. I teoretycznie powinienem być na to zły, ale tak się przeraziłem, nawet teraz przy ponownym oglądaniu, że wybaczam twórcą. To tanie, jakby nie patrzeć zagranie, granie, bo zadziałało doskonale, więc chyba zrealizowali swój cel i zrobili to świadomie. Okej, okay, okejka otrzymasa. Kolejne wideo Mockingbird. Mockingbird Prezentuje nam scenę, w której mężczyzna przez elektroniczną nianię podsłuchuje, co dzieje się w pokoju jego dziecka. No i możecie się domyślić, że dzieje się coś nieciekawego. To jest bardzo krótkie wideo, ale przy tym bardzo treściwe. Sprawnie wpływa na emocje i też właśnie wzbudzanie pokój, jakiś smutek, trochę strachu. Ja wiedziałem teraz przy tym kolejnym już którymś z kolei oglądaniu tego króciutkiego wideo, co się stanie, a i tak no, czułem głęboki dyskomfort psychiczny, więc wideo działa. Kolejna rzecz to Smoke. Smoke, film, który wrzuciłem wczoraj w nocy, znaczy w nocy, jakoś późnym wieczorem na fanpage. Twórcy piszą, że to hołd złożony Edgarowi, Alanowi, poemu, no i coś w tym jest. Historia opowiada o mężczyźnie, który prawdopodobnie kogoś zastrzelił, wraca teraz do domu, i dym wydobywający się z lufy broni nie daje mu spokoju. Kojarzy wam się to z czymś? Wiecie, Edgar Allan Poe, coś takiego dla mnie ten film mógłby się nazywać mógłby nosić tytuł po polsku pistolet oskarżycielem teraz pewnie już wiecie o co chodzi naprawdę prosta, ale genialna rzecz i bardzo ciekawe przeniesienie też tego klasycznego motywu stwórczości poego na język filmu i też na język filmu współczesnego kolejna produkcja od kolektywu to Klęst. Klęst. nie wiem w sumie, mój angielski nie jest najlepszy aktualnie w filmiku kobieta pracująca w firmie czyszczącej posesje na terenie, których doszło do zbrodni, przybywa na miejsce pracy i przystępuje do działania. Nagle słyszy niepokojący dźwięk. Rozumiem, że finałowy zwrot akcji może komuś wydać się trochę naciągany, ale za sam pomysł, za sam... Punkt wyjścia, no ja padam na kolana po prostu. I zresztą ogólnie za realizację też daję wielką okejkę. To jest świetna sprawa. W ogóle wiecie, sama ta idea, by przedstawić osobę, która sprząta miejsce zbrodni, jakby nie patrzeć nieciekawa praca, nie znaczy nieciekawa, no ciekawa, ale nie do końca przyjemna i pewnie nie wpływa zbyt dobrze na ludzką psychikę. No Mnie się ten punkt wyjścia bardzo, bardzo podobał. Genialna rzecz. Jeżeli swoją drogą, jeżeli znacie opowiadania, filmy czy jakieś inne teksty kultury z podobnym motywem, dajcie znać, bo, bo dla mnie to jest coś z dużym potencjałem i chętnie bym coś jeszcze na ten temat poczytał, czy też coś takiego zobaczył. Kolejne wideo. Wargelgerot, Monster from Hell. Tak, Wargelgerot, Monster from Hell. Obserwujemy tutaj próbę przywołania demona przy pomocy nekronomikonu czy czegoś podobnego. I, no cóż, bardzo krótkie i bardzo śmieszne wideo. Twórcy troszkę robią sobie jaja z Evil Dead i ogólnie z horroru okultystycznego. Dla mnie fajne dwie minuty takiej czystej, dobrej rozrywki. Kolejna produkcja to The Cellar. Mężczyzna przyprowadza kolegę do swojej piwnicy, komórki, sugerując mu, że w środku czai się coś dziwnego. Tutaj nie jestem zachwycony. Filmik ma swoje momenty, ale montaż wymaga dopracowania. Niestety momentami jest super, a momentami... Ten montaż trochę psuje ostateczny efekt, końcowy twister jest bez szału. Troszkę ta końcówka jest dziwnie nakręcona. Mamy świetne kostiumy, naprawdę genialne kostiumy. Całkiem fajne efekty specjalne, przynajmniej w pierwszej połowie, ale to wszystko traci swój urok przez sztuczną kompozycję drugiej połowy filmu. No i okej, okay, nie jest tragicznie, jest po prostu okej, okay, średnio, ale niestety nic ponadto. Kolejny film to Scare. Sker opowiada o dwóch pranksterach, którzy przy pomocy roweru, starych ubrań, gumowych kończyn próbują wkręcić przypadkowego kierowcę, że na jezdni doszło do wypadku, tak że kierowca trafił na ofiarę wypadku drogowego. Naszych młodych bohaterów czeka jednak spora niespodzianka, gdyż... No i to byłby już swoje. Mamy bardzo nieprzewidywalny zwrot akcji, chociaż to wideo też jest dosyć banalne, naiwne. To wszystko działa jak należy. No i cóż, dobra rzecz. Warto poznać. I na zakończenie produkcja numer 15 The Tale of Haunted Mike. To jest film, który bardzo mi przypomina dawne antologie wieloodcinkowe, te seriale będące antologiami jakieś czy boisz się ciemności, The Other Limits, czy nie wiem, opowieści, skrypty, The Tale of Haunted Mike, to historia Majka. Majka, który zbiera dziwne przedmioty, a następnie sprzedaje je na ebayu, do każdej rzeczy dorabia jakąś historię, która sugeruje, że dany przedmiot jest nawiedzony, w jakiś sposób przeklęty, nadprzyrodzony, itd itd Pewnej nocy jego kumpel Jeff odwiedza go z pudłem pełnym gratów, a pośród nich znajduje się dziecięca proteza sprzed dobrych stu lat. Taka no nawet z wyglądu nieprzyjemna rzecz. Mike oczywiście jest zachwycony, wystawia ją na aukcji i dzieją się rzeczy. Kiedyś po prostu kochałem ten filmik, ubóstwiałem go. Za pierwszym razem przeraził mnie niesamowicie, oglądałem go. Na początku czwartego roku studiów byłem wtedy w Niemczech. To był ten czas, kiedy też zacząłem słuchać Radia SK, kiedy zacząłem myśleć o własnym serwisie i wtedy jakoś w środku nocy obejrzałem sobie detail of Hunted Mike i naprawdę byłem przerażony. To było niesamowite. Dziś ten film, dzisiaj na przykład dosłownie ile? No z godzinę temu nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia, ale nadal go uwielbiam, bo sam koncept niezwykle mi się podoba. No, Słuchajcie, w dzisiejszych czasach ktoś to wystawia na aukcję jakiejś śmieci, dorabiając do nich historię o tym, że są nawiedzone, że pochodzą z jakiegoś dziwnego miejsca, innego wymiaru, etc. No, świetna rzecz. I też, jeżeli kojarzycie coś takiego z innych tekstów kultury, to dajcie znać, bo może nie wiem, gdzieś to się pojawia, mnie to po prostu ominęło, ale pomysł epicki, gdybym miał więcej czasu, to sam bym sobie założył ten sklep na Allegro i wystawiał tam jakieś dziwne rzeczy. I to też jest fajne wideo dla wszystkich fanów Fudio, bo tam w tle w scenografii pojawia się troszkę elementów z poprzednich filmów. Na przykład Maska z tego pierwszego wideo, The Easter Bunny is eating my candy, tutaj się pojawia też gdzieś tam w tle, więc jest to, troszkę takich smaczków. I, I ogólnie mnie się ten filmik nadal podoba. Tak jak powiedziałem wcześniej, yy, albo w sumie nie powiedziałem. Pamiętajcie o tym, że to jest krótka forma i tutaj chodzi o ten efekt grozy. To nie ma być film, który was skłoni do refleksji, tylko coś, co da wam tę odrobinę rozrywki i silnych emocji. I pod tym kątem większość tych wideo naprawdę sprawdza się całkiem nieźle. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków o filmach krótkometrażowych. Dzisiaj w związku z tym, że większość tych produkcji to są rzeczy bardzo krótkie, to wziąłem ich na warsztat aż 15. W przyszłości myślę, że będzie tego trochę mniej. Chciałbym na pewno powrócić do samego Drew Day Walta, który także poza Fudio stworzył kilka rzeczy. I mam też już w głowie kilka innych wideo, które prędzej czy później mógłbym wam polecić lub też odradzić, chociaż raczej będę starał się polecać. Jeżeli będą jakieś rzeczy nieciekawe, to raczej będę je ignorował, ewentualnie może kiedyś stworzę jakąś czarną listę. Ciemną listę, chciałem powiedzieć, jakąś czarną listę. Nie wiem, zobaczę, jak to się rozwinie. Jeżeli sami też znacie jakieś ciekawe produkcje krótkometrażowe, możecie mi je podesłać sobie, będę je zbierał w jakimś pliku i kiedyś zrobię właśnie kolejny taki przegląd. I, i cóż, i to już wszystko ode mnie na dzisiaj jeżeli nadal nie obejrzeliście tych produkcji od Fudio, to zachęcam do nadrobienia zaległości, najlepiej w dobrych warunkach, tak? gdzieś wieczorkiem po ciemku, na słuchawkach jeżeli tylko jest taka możliwość i w takiej spokojnej atmosferze będziecie się dobrze bawić na 99% a ja będę dzisiaj kończył, montuję to i idę trochę odpocząć bo jednak jeszcze trochę regeneracji w moim stanie mi się przyda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 spokój. Nie zawsze. Czasem jak na dworcu. Chcesz wrócić do roboty, co? Pomyślimy. Porze, moja! Pamiętacie dziecko, pamiętacie go. To I... no, się dzieje, słabakarza. Daj się obwąchasz sobie stare kąty. Obserwujemy siebie nawzajem. No i zobaczymy. Now, Janek, Tomek. Is this your